Cześć, witam w kolejnym odcinku Ruszaj się, Bruno. Dzisiaj już na spokojnie, bez gości. No, tak naprawdę bez gości, a, a tak w rzeczywistości coś tam będzie, coś tam będzie. Mam jakieś stare nagrania. A, dobra, zacznijmy od początku. Pojawiły się komentarze u mnie w podcaście, że, że nazwa podcastu nie zgadza się z tym, co się tam znajduje ruszaj się Bruno, więc powinienem z moim synkiem Brunem gdzieś chodzić no a Bruna na razie nie ma nie ma, przez pierwszych pięć odcinków nie było a dzisiaj postanowiłem, że się w tym moim odcinku pojawi znalazłem tam takie stare nagrania gdzieś tam czymś nagrywane które mam na dysku nagrania sprzed 10 czy 11 miesięcy w każdym razie to była jesień tego co słychać jesień 2010 roku, no to tam może 9 miesięcy, dobra? Czy tam, no nie wiem dokładnie, kiedy to było nagrywane. No i sobie poszedłem z Brunem na plac zabaw, trochę tam gadaliśmy. I kilka właśnie takich różnych wstawek z tego, z tego spaceru się znajdzie w podcaście. A żeby nie było tak, tylko ze spaceru, to oprowadzę was po moim miasteczku po tym miasteczku w którym teraz mieszkam, w którym teraz żyję to nie jest żadna wielka aglomeracja to małe, zaściankowe, yy, prowincjonalne 20 dwudziestotysięczne miasteczko położone w sercu Anglii i także jakby na uboczu na uboczu głównych dróg gdzie życie toczy się spokojnie, powoli gdzie tak naprawdę nie za dużo się dzieje. Kiedy wiele, wiele lat temu pracowałem w Szkocji i kiedy mój kontrakt, który tam miałem zbliżał się ku końcowi, wtedy jeszcze nie było Unii Europejskiej i można było siedzieć tylko rok. Ja tam sobie przedłużyłem do półtorej roku, bo pół roku udało mi się jakoś tak na lewo to zrobić już nie były takich wcisłych yy, tych przepisów nie pilnowali tak bardzo na granicy yy, po skończeniu rocznego kontraktu wróciłem do Polski żeby po prostu sobie podbić tam yy, paszport, że wyjeżdżam no i dwa tygodnie posiedziałem w Polsce i wróciłem niby na odwiedziny, a zostałem pół roku i pracowałem jeszcze tak jakby na lewo lekko, no tam nie było tak całkiem na lewo, ale było to jakoś tam załatwione, nieważne no i no już nie chciałem tak pracować, tam, tam zresztą były dosyć małe pieniądze, więc postanowiliśmy ze Szkocji wyruszyć do Anglii. Najpierw wróciliśmy do Polski, zaczęła się Unia Europejska i miejsce przeznaczenia nasze już było wcześniej wybrane. Wiedzieliśmy, że wrócimy, no i kiedy powiedziałem jednemu Szkotowi, takiemu znajomemu, że przenoszę się do Market Harbor on powiedział, co? Dlaczego? Przecież tam to jest w środku niczego. No i miał trochę racji. Yy, to jest w środku niczego. Nie mam w pobliżu żadnych takich super ciekawych miejsc. Yy, nie mam jakichś fajnych miast. Nie mam jakichś fajnych gór, lasów, okolic, morza, no czy czegokolwiek. Ale z drugiej strony jakby tak spojrzał na mapę, no to Market Harbour Leży tak mniej więcej w środku Anglii i gdyby tak wyznaczyć taki okrąg dwugodzinny, gdzie można w dwie godziny samochodem dotrzeć, no to uzbiera się dużo, dużo fajnych miejsc. Można dojechać w, w góry, właściwie takie góry, no, jak u nas, nie wiem, no, Bieszczady trochę może mniejsze, ale bardzo ciekawe. Można w te dwie godziny tak samo dostać się nad morze, można się dostać do Londynu, można się dostać do Birmingham, do Manchesteru, do Liverpoolu, do wielkich właśnie duży, dużych angielskich miast, które, których pełno wszystkiego. Można dojechać do Peak District, taki świetny zakątek z bardzo duży, dużo y, ścieżek takich y, turystycznych, y, dróżek y, do y, szlaków, do podróżowania. Wszystko w to w dwie godziny mniej więcej, plus minus. No. Y, oprócz tego bardzo blisko mam do różnych y, no, pokazów lotniczych bo tutaj mniej więcej kilka lotnisk, na których te pokazy się znajdują, koło mnie się znajduje. Także nie jest tak źle, nie, tra nie trafiłem na taką e, ostatnią pustynię, jakby się mogło na początku wydawać. No, trafiłem tak, że jest ok, nie narzekam. Kastan! Kastan? A skąd wiesz? No A jak, jak y, liść kasztana wygląda? 1, 2, 3, 4 Chyba więcej 3 Co? 3 Nie, jest więcej list, jak, jest, jak rączka, tak? Aha I, a, ile, a ile rączka na paluszków? 3 3, tak? Uh -huh. Się zastanów, zobacz, policz Policz mi swo, one, swoim palcem. 1 no polisz mi moje paluszki One, two, three, four, three Gdzie tam? To jakby mi jednego ucięło mhm. To by było four A jak jest, mam całe to ile? Free. free hmm, Three to jest tyle przecież Nie bądź głuptaskiem No pobujaj mnie Dobra No i pobujałem, pobujałem Bruna. Dla niektórych z Was z różnych regionów Polski słowo pobujać nie istnieje. Jakby tak samo jak słowo bujaczka. To objaśnię Wam, że chodzi o huśtawkę i huśtanie. No, o ten czasownik. No dobrze, ale wróćmy do Market Harbor. Taką wizytówką tego miejsca tego małego miasteczka jest jak wpiszemy w wyszukiwarkę grafiki w goglach Market Harborough to na większości obrazków ukaże się ten budynek, który właśnie jest wizytówką jest to pewien dziwny mały budynek malutki, biały stojący w centrum, zbudowany z takiego jakby pruskiego muru i dziwne jest w nim to, że stoi on jakby w powietrzu Stoi w powietrzu, podparty drewnianymi palami. No taki, na wysokości około 2-3 trzech, no, trzech metrów yy, sobie tak wisi w powietrzu, na tych palach, drewnianych słupach. No, no dobra. I co to za budynek jest? Yy, to jest budynek szkoły, gimnazjum. Zbudowany i uwaga, w 1614 roku, dzięki hojności jednego, Tutaj takiego bogacza miejscowego z tamtych czasów, Roberta Smytha. Szkoła została ustawiona właśnie na drewnianych palach specjalnie po to, by w razie deszczu dawać schronienie handlarzom masła, którzy mieli tam pod spodem swoje stragany, mieli tam, sw mieli tam swoje miejsce, i właśnie dzięki takiej konstrukcji. Oni mogli handlować, a szkoła sobie istniała nad nimi, nad tymi handlarzami. W szkole tej uczono młodzież greki, hebrajskiego i łaciny, a większość albo najzdolniejsi uczniowie z tamtej szkoły trafiali do uniwersytetów w Oxfordzie i w Cambridge. Takie najbardziej prestiżowe dwa uniwersytety, w XVII wieku już miały bardzo duży prestiż tak szkoła ten, ten, ten gimnazjum istnieje do dziś znaczy nie w tym miejscu bo zostało przeniesione zostało przeniesione i zostało nazwane właśnie imieniem Roberta Smytha moje dzieciaki chodzą do tej szkoły nie opodal. budynek jest już normalny duży, to jest wiele budynków no ale taką ma tradycję historię że wywodzi się z tego malutkiego białego ciekawego budyneczku stojącego w centrum. Czemu nie ma ludzi? Zatrzymać. Mhm. Ja sam się zatrzymam. Dobrze. Powiedz mi, czemu nie ma ludzi? Bo jest fajnie jest na placu zabaw. Bo co? Jest fajnie placu zabaw. Jest fajnie, ale nie ma ludzi dzisiaj. Czemu? No? Dlaczego nie ma ludzi dzisiaj? No? Dlaczego nie ma ludzi na placu zabaw dzisiaj? Bo nie ma ludzi. Nie czy marudzisz? Czemu, czemu nie ma innych dzieci? E, ja sam nie wiem A jaką masz hipotezę? Co to jest? Hipoteza? Co to jest? Ale co? No to Ten dźwięk? Puch, puch Puch, puch? To się odbija piłkę O! tej chłopaki, co grają w piłkę No. Futbol się Dobrze. nazywa Futbol się to nazywa? FUTBOL! No, futbol. Jeśli chodzi o futbol, to oczywiście i nasze miasteczko ma swoją drużynę. Jest nią Harvard Town Football Club, HTFC. <głos> ma żółto-czerwone barwy i wiele, wiele sekcji seniorów, juniorów, dzieci, chłopców, dziewcząt pełno tego tam jest każdy może grać kto lubi w piłkę fajnie to jest wszystko zrobione, wyposażone wielokrotnie tam byłem, robi zdjęcia bo część boisk bo tam jest chyba z 8 boisk część boisk wynajmuje właśnie moja szkoła w której pracuję i Akademia Futbolu, dla której robię zdjęcia czasami. No i są tam też boiska ze sztuczną trawą, także dosyć tak to fajnie jest tam urządzone. No, oprócz futbolu, czyli piłki nożnej, to w mieście działa również klub rugby, krykieta, z tego co wiem, pewnie jakieś sekcje tego hokeja na trawie, czy jak to oni zwą bo też widziałem takie boiska. Nie wiem, co tam jeszcze oni grają. Anglicy. W każdym razie jestem pewien, że bujnie rozwija się w naszym miasteczku Dart, czyli rzucanie tymi no, lotkami do, do celu, do tarczy. We wszystkich praktycznie pubach wiszą tarcze i można sobie tam porzucać. Oczywiście nie takie badziewne, elektroniczne tarcze, gdzie się wrzuca monetę i rzuca się lotkami z plastikowym czubkiem, ale oryginalne takie drewniane czy tam korkowe tarcze z, z boku mają które, które z boku mają tablicę, na której pisze się punkty i liczy punktację kredą tak yy, ok wracamy do wizytówek Market Harbor. najwyższym budynkiem w miasteczku jest oczywiście kościół kościół pod wezwaniem świętego Dionizego kościół stoi zaraz przy budynku szkoły. Jest to taki wysoki, strzelisty, strzelista wieża z takim oryginalną kopułą iglicą. Właśnie taką. Cała wieża zwęża się ku górze i zakańcza się taką strzelistą iglicą. Kościół z takiego zbudowany jest z szarego kamienia i żółtego piaskowca na przemian. Takie tam ciekawe dosyć ciekawy dosyć wygląd ma nie byłem tam jeszcze nigdy w środku co prawda jakoś nie wiem czemu tak tylko zaglądałem sobie żurawiec zapuszczałem, ale w środku nie byłem dlatego, że kościół nie jest przeznaczony do, do zwiedzenia, tylko raczej do służy yy, nadal odprawieniem mszy jest to kościół parafialny, anglikański no akurat tam nie zaszedłem dobrze początki tego kościoła to XIV wiek i od tamtego czasu ma się on bardzo dobrze. Yy, dobrze. Jak yy, w ogóle spojrzeć na główną ulicę miasta, główna ulica to oczywiście High Street, albo Main Street, ale u nas to jest High Street, yy, i na zdjęciach sprzed 100-150 lat, no to praktycznie nie widać żadnej różnicy, no oprócz szyldów. Yy, szyldy się pozmieniały, ale budynki, te które stoją przy ulicy, w 90% zachowały oryginalny wygląd. Bardzo łatwo można znaleźć, gdzie jakie budynki są, patrząc na stare foto fotografie, patrząc na stare obrazy, na jakieś stare rysunki. Ee, tak, tą główną, ta główna ulica kiedyś to był główny trakt z Londynu na północ kraju, gdy się chciało dostać, nie było jeszcze wtedy autostrad oczywiście, gdy... Ktoś z Londynu chciał się dostać na północ, do Leicester, do Nottingham, do Yorku czy dalej do Szkocji, to musiał przejeżdżać przez Market Harbor. Na głównej ulicy stoją dwa hotele z epoki wiktoriańskiej które w dawnych czasach, właśnie były takimi stacjami dla diligenców takimi zajazdami hotele oczywiście nadal są hotelami nadal świadczą usługi hotelarskie jeden się nazywa Three Swans czyli trzy łabędzie, a drugi Angel czyli anioł no i hotele sobie działają dalej, rozbudowały się fajnie i co ciekawe takie hotele, które były za jazdami, dawniej miały sporo miejsca dla koni, czyli były stajnie, były te takie garaże dla tych wszystkich dyliżansów, no i teraz w jednym i w drugim y, hotelu to zostało przerobione na restauracje na pokoje hotelowe y, w ten sposób sobie zorganizowano tak y, no dobra to tyle w wejściu A powiedz mi teraz taką sprawę Co można robić jesienią na dworzu? To znaczy Co można podnieść? liście spadają na mnie Aha, można podnosić liści i spadają na ciebie. I co jeszcze? Jaka jest inne zabawy? Jak jest taka dziurka w drzewie, to znaczy że tam jest wiwiurka I co jeszcze można robić Nie Nie wiesz sam Na przykład y... O, chodź, będziemy razem, będziemy się bujać co? Nie bujaj mi teraz Ale ja będę z tobą, ok? Ja no będziemy wysoko, ok? Ty za duży! Coś ty? Chyba za gruby, co? Jest za duży! I nękamy jest! Pod twoją głupą! Co? Ej papa, to za chmura! No. Z dużej chmury mały deszcz. A z małej chmury? Mały deszcz. Duży deszcz. Tak. A z jakich chmur jest deszcz? Co? Z jakich chmur jest deszcz? Z, z czarnej Z czarnej, nie? Uh -huh. A z białej? No a z białej to już sobie tam sami dopowiedzcie co może być <grych> Tak dokończę Jeśli chodzi o kolor biały Może tak właśnie przejdę do kolejnego tematu Jeśli chodzi o kolor biały to może być na przykład gorset Zapytacie skąd nagle takie porównanie już wam mówię. Kolejnym charakterystycznym budynkiem jest dość duży, zbudowany z czerwonej cegły budynek starej fabryki firmy Simington. W 1850 roku William Simington miał w Market Harborough sklep spożywczy. Dobrze mu szło. Założył w mieście fabrykę mąki grochowej. Jego brat później rozwinął interes, przeszedł w galanterię, a w 1876 roku jego synowie zaczęli produkcję gorsetów. Interes kwitł więc w centrum za kościołem i budynkiem szkoły, o, którym, o których to budynkach mówiłem przed chwilą. Wybudowano nową fabrykę, było to w roku 1884 i fabryka ta produkowała najlepsze w całej Anglii gorsety. Panie nabywały gorsety firmy Simington i z dubością ściskały się, by wyglądać jak osa. Takie były ówczesne kanony mody. Firma kwitła, a wraz z nią rozwój miasta. Ludności przybywało. A dziś w budynku fabryki znajduje się Urząd Miejski, Council, tak zwany, Biblioteka Miejska i Muzeum. W muzeum można zobaczyć właśnie gorsety firmy Symington. Te stuletnie gorsety, które ładnie tam wiszą na manekinach, można sobie dokładnie obejrzeć. Również reklamy, plakaty z tamtych czasów i inne ciekawostki, jak na przykład plakat reklamowy reklamujący dziecięce gorsety gorseciki wręcz muzeum jest niewielkie i wejście jest oczywiście darmowe a w muzeum wystawione jest również takie stoisko o nazwie Halaton Treasure. i są to skarby Halaton są to wykopaliska znalezione w pobliskiej wiosce jest tam dużo eksponatów z epoki żelaza, tak, z epoki żelaza, są monety, są jakieś jeszcze też rzymskie eksponaty, jakiś hełm rzymski, różne takie ciekawe rzeczy i to jest właśnie no, w osobnym jakby stoisku, też w tym muzeum. Tak. Bardzo wysoko. A co można robić z kasztanów? Eee, zabawki kasztanowe. Robiłeś kiedyś? Nie. Nigdy. A... Przed nigdy. A to skąd wiesz, że można robić zabawki? Powiem. No Ewolu, samolot! Mhm, jaki to samolot jest? Nie wiem. Ale jakie są rodzaje samolotów? Przyjdę i bez śmigła. Ten jest bez śmigła. A, a jaki ma silnik? E, nie wiem. Rakietowy? Rakietowy, tak. Nie. Odrzutowy. Odrzutowy, tak. A to jest e, samolot jaki? Co on przewozi? E, nie wiem. E, e, ludzi? Czyli to jest samolot jaki? Pasażerowy. Pasażerowy, no. Bo nie masz migła. Mhm. Tylko? Silnik? Silnik? O. Jaki? I... Ja ci mówiłem, na o. O? O. O i dobry jest już czas właśnie, by zakończyć ten dzisiejszy podcast że takim trikiem się posłużę. No dobrze, już będę kończył ten, tą naszą dzisiejszą krótką wędrówkę po Market Harbor. Jeszcze mógłbym dodać, że jest taka fajna przystań i wypożyczalnia barek. I z tego miejsca właśnie z Market można popływać po całym, po całym Anglii, taką siecią kanałów, Grand Canal. I dostać się do praktycznie każdego większego miasta, w Anglii z market właśnie drogą wodną no ale to jest na inny temat bo temat można ten troszkę bardziej rozkręcić dodać parę innych ciekawostek a co jeszcze z takich nowocześniejszych rzeczy to, no to nie wiem to już chyba będę kończył dodam jeszcze że nasze małe miasteczko ma własną rozgłośnię radiową oczywiście i własną gazetę, która wychodzi co czwartek, nazywa się Harbor Mail i jest źródłem informacji dla mieszkańców o tym, co się dzieje w miasteczku yy, bardzo lokalna gazetka yy, ogłoszenia jakieś ciekawe z domami, z pracą z aktualnościami ze sportem no, jak, to, jak powinno być w każdej normalnej gazetce i będę już się właśnie żegnał w tym tygodniu, za tydzień niecały, wyjeżdżam na zlot podcasterów. Zlot podcasterów, wielki zlot podcasterów w miejscowości Kręgiel, pod Bydgoszczą, pod Koronowem. Ciekawe jak tam będzie. Już nie mogę się doczekać, bo zacznie się mój urlop. I myślę, że będzie dobrze. Pogoda w Polsce jest nadal. Do niczego cały czas, czas pada deszcz, więc mam nadzieję, że do przyszłego piątku się już wypada wszystko i od przyszłego piątku będzie piękna, piękna, słoneczna pogoda. My będziemy się dobrze tam wszyscy bawić. No dobrze. Następne odcinki, które się pojawią po tym odcinku, to będą odcinki nagrane wcześniej. Takie luźne, piwne opowieści jeszcze z Canterbury. W, z, z, z znajomymi z Robertem, z Violą, z Gabrysią i z Jackiem będziemy testować piwa jak nam to wyjdzie to zobaczycie sami specjalnie te odcinki dałem na moje wakacje nie ben, już je zakolejkowałem y, y, na wordpressie że same się już po prostu pojawią nie będę mógł tam za bardzo nic odpowiadać na komentarze bo nie będę miał dostępu do internetu także y, żegnam was na trzy tygodnie, a po trzech tygodniach będą pewnie już jakieś odcinki z Polski. Mam nadzieję, że będzie co nagrywać. No to trzymajcie się, miłego słuchania w przyszłości. Cześć! Chmura to jest lód? Nie. A co to jest? Gła. Mgła Nie, nie, nie Nie, to jest, chmur. to jest chmura. jest No dobra